To historia, w którą naprawdę trudno uwierzyć. Sam mam z tym problemy, bo, prawdę mówiąc, dotyczy mojego przyjaciela. Dowiedziałem się od niej z listu. Szczepan, który zadresował go kilka tygodni temu, nie wiem skąd, napisał tylko, że chciałby się komuś z niej zwierzyć, że potrzebuje tego listu jak spowiedzi. No i padło na mnie. Może nie wiedziałem się z nim tak długo. Pomyślałem sobie tylko, że niektórych znajomych nie jesteśmy w stanie wybrać. A ze Szczepanem znamy się jeszcze kiedy lepiliśmy babki Takie babki z foremek w piaskownicy Szczepan już wtedy nosił ksywkę Nadaną mu po swoim ojcu Nazywali go wszyscy samolot A ojciec Szczepana pochodził ze Szczecina Tam zajmował się handlem fajek do NRD Był taki sprytny, podobno niezauważalny na granicy No i po pierwszej odsiadce zdobył ksywkę samolot w związku z tymi problemami zdecydował się zostać po stronie niemieckiej. Wtedy poznał Bertę, przyszłą mamę Szczepana i szybko je wyperswadował, że łatwiej im będzie żyć na niemieckim zasiłku po stronie polskiej. Marki wtedy były w cenie. Zresztą ojciec Szczepana miał duże problemy z asymilacją z Niemcami. Berta natomiast była hipiską i nie bardzo wiedziała, co się w koło dzieje. No i tak na świecie pojawił się Szczepan. W czasie transformacji ojciec Szczepana założył firmę przewozową. Wozili ludzi ze Szczecina do Berlina i z powrotem. Często po szkole Szczepan znikał na kilka godzin, żeby z ojcem zrobić kurs. No i szybko się w to wkręcił. Dobrze pamiętam, jak tylko zrobił prawko, od razu rzucił szkołę. No i właściwie od tamtego czasu straciłem kontakt ze Szczepanem. A teraz nagle napisał ten list. No i mówi w nim o tych swoich pasażerach. Mówi, że ulubionym jego tematem są ludzkie marzenia. Często zostaje z nimi sam na sam. Wtedy opowiadają o nich chętniej. Szczepan napisał, że spośród swoich pasażerów wybiera niektórych. Wtedy też zadaje im pytanie, czy chcieliby wystąpić w telewizji. No i pisze, że wszyscy odpowiadają, że tak, że chcieliby. Wtedy wolno zatrzymuje auto o czym mówi, tak, no to wystąpisz w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.